Podcast oparty na prawdziwych, autentycznych wydarzeniach. In nomine levatis et filii, et spiritus sancti. Kim jesteś, demonius? Wyjaśnam swe Ja nie jestem. amistę, którego zamieszkałem. Sanctim terrachman, droga Henrykos, imperium, wądrę et filii, et filii zjawisko, i es to Ojcze Simonidesie, chyba stracił przytomność. Rzeczywiście, chyba możemy zrobić sobie przegląd i nagrać podcast. I Wszystko, co mój rocznik, strażnik i tajemnicze tajemnicz. znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcastie.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 rzekomym opętaniu i z, ewentualnie egzorcyzmie. whether you believe in them or not. Just be There are this trial. Emily, can you hear me?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 Nie, Boże, że jest Grysławie. Przebudził się. Tak, kontynuujemy? Tak, bo nie mamy innego wyjścia. Tak, bo nie mamy innego wyjścia. Innymi Patris Edwini, Eksu Sankti. Rokazujemy ci, wyjaw swoje imię, Remoni. Podaj swoje imię. JAM JEST! ŻARŁOK! W <śmienic> <śmienic> <śmienic> żarłoku w imię Pana rozkazuję Ci opuścić to ciało Zginć nieczysta Idź precz demoniem <śmienic> W imię Pana przepadnij e, e, e, Siema chłopaki to... e, Hej Cześć Co tak stoicie no Nagrywamy tych mistrzów czy nie Halo, halo, halo? Halo? Halo? No, słyszysz no, Halo, halo? <grym> <grym> <grym> <grym> no, syf, bus... Halo, halo? Ojcze, ojcze, ojcze przemów do mnie, przemów do mnie. Halo, nie mnie słyszysz w ogóle?